Witamy Webskich Chłopakach, to odcinek numer 13. Dawid Pacha, agencja Mitu u Andrzej Dziotkiewicz, agencja SPOEM i social.pl i Michał Juda, showroom, A dzisiaj w e, odcinku porozmawiamy sobie o Facebooku i o zmianach, które wprowadza ostatnio e, z, dużym, z dużym natłokiem. E, o serwisie Branch e, no i o tym, co Google e, będzie robić ze startupami w Polsce. Tak. Więc e, przeszli, e, nie wiem czy zauważyliście, ale teraz... Dużo firm pracuje w ten sposób z update'ami, że najpierw przechodzą fazę jeden duży, trzy miesiące później jeden duży, trzy mm -hmm. miesiące jeden, a teraz weszli w etap, a teraz poprawimy pierdyliard maleńkich rzeczy, które nam się jeszcze nie podobają, a może będą wyglądać lepiej w ten sposób. Co powoduje, że fanpage e na przykład przestają działać i znikają z nich po i lajki i dlatego nie widzę wszystkich update'ów y na Facebooku. Mm -hmm. mm. No ale, ale znaczy nie, no, nie, niektóre z tych zmian wydaje mi się, że są całkiem sensowne. No. Te, takie mi się podoba, że oni cały czas jakieś smaczki wprowadzają, że po najechaniu teraz na zdjęcie tak widzimy, cover foto, wreszcie to. Cover Już foto. Ma na niektórych markach, które są zmerżowane ze swoim miejscem, zamiast awatara pojawia się cover foto, a zamiast awatara mapa z binga. No właśnie, mm -hmm. także, także to są takie ładne, użyteczne zmiany, i ja jestem bardzo dużym zwolennikiem takiej metody, że wprowadzamy, mm -hmm. możemy wprowadzić codziennie mikro zmiany, mm -hmm. które też na przykład w Szorubie widzimy, na przykład rozmawiam z marką i prowadziłem wczoraj zmianę, jakąś mikro, którą myślałem, że nikt nie zauważy, a tu ktoś mi mówi, że super, że, to, że tego mu brakowało, że zauważają, to mm. bardzo mi to ułatwia. I to jest, to jest bardzo fajne. I mi się wydaje, że tak naprawdę wszystkie startupy to chyba jest no, takie dosyć już oczywiste, że od, od dążenia do re, od, jakiejś rewizji software'u jednej, i potem czekania miesiąc na kolejną, na kolejną rewizję, po prostu robienie tego codziennie, jak najczęściej wprowadzanie jak mm. mikrozmiany i mi się wydaje, że to jest, to jest super się podejście, się Dokładnie. Prawdopodobnie tak, po prostu ilość... To jest troszeczkę taka taki Lean Startup trochę według tej moduły, nie? No, no, no, dokładnie. Tak, tylko właśnie nie ten, ten, ten, Facebook nie ma z Lean nic wspólnego mhm. już, tak? Jest potworną maszyną, która ma tak naprawdę 50 aplikacji w środku. I teraz, żeby wszystkie działały, jak się jedną poprawia, to niektóre przestają rozumieć, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Mhm. A też ostatnio, ostatnio bardzo głośno było za, za sprawą administratorów fanpage y o tak zwane wszyscy czytali te graficzki, że lubisz nas, no kliknij, lubię to, pokaż w aktualnościach i tak dalej. To jest też ja śmieszne. Ale jestem od czego to się zaczęło. Dokładnie. To jest, to, jest, to jest trochę tak jak z tymi wszystkimi takimi tekstami, tylko że Facebook będzie płatny albo coś, to się rozprzestrzenia, ale najlepsze jest to, że duże firmy, duże agencje też zaczynają się na to łapać. Star. Zaczynają, oh. zaczynają, zaczynają to wrzucać, to jest dosyć śmieszne, ale ja mam naprawdę miałem, miałem poważne pytania od kilku marek, które sprzedają w showroomie i prowadzą, mają na, na serio traktują swojego Facebooka, co to teraz będzie, co my, co my mamy robić i, i tak dalej. I też jestem ciekawy, czy próbowaliście w ogóle promowania postów tego, in, in, tego re, reklam w postach, czy no, Używacie ja tego? Się. Jakie będzie ja, ja Zgodnie z dyrektywą Facebooka. Używać tego powinienem do takich postów, które są w jakiś sposób majestonem, w tym sensie, że są premierą czegoś, mm -hmm. wydarzeniem. Więc czekam na dobrą okazję, szczerze mówiąc, bo trochę to kosztuje. Jeżeli to jest tylko dotarcie do moich własnych fanów, to trochę mnie to kosztuje, bo muszę zdjąć z budżetu, który jest przeznaczony do zdobywania nowych fanów, którzy będą wielokrotnie... W tych 16% do których docieram naturalnie, więc raz zapłacone, a ileś razy do nich docieram, tak? A tymczasem tutaj za jeden post zapłacę, żeby dotrzeć na jeden z moich fanpages z 24 tysiącami, muszę zapłacić tam pewnie ze 130 zł. Nie, nie, nie, nie, nie. 110 ja, zł. Ja, ja użyłem tego już, w, nie wiem, 10 postach mniej więcej, no i co? A, tego, te, tego, tego, tego guzika promowania i my mamy 10 tysięcy fanów mamy całkiem niezłe dotarcie takie naturalne i za żadnym, za żadnym razem na te reklamy nie wydałem więcej niż 2 dolary tego posta dotarcie do wszystkich moich fanów 110, 110, 110 zł bo z, zależności od fan, wielkości fanpage'a są inne ceny no tak, ja mam na przykład przy dziesięciu przy tysiącach fanów 5 do osób, mam nie? do od pięciu do 10 dolarów, no. więc to jest jednak trochę. No ale mówię ci, że, mówię ci, że wiesz to, co klikniesz tutaj, to w ogóle nie ma się no, nijak do tego nie co wydasz, bo oni, oni to obliczają tak naprawdę ile rzeczywiście osób zobaczy to dzięki temu. No i, I... co, i co chwalisz to? Wiesz co, no ja, to jest jeszcze, jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, ale no, na przykład jeżeli my jesteśmy projektem e-commerce'owym, to nam się opłaca po prostu promować posty, które są jakoś sprzedażowe, to znaczy prezentują nowe produkty i tak dalej. I mi się, moim zdaniem, zapłacenie tych kilku dolarów dziennie przy, przy takiej skali, moim zdaniem jest w pełni opłacalne i mm -hmm. widzę... I dowozi? Dowodzi ten wynik, Dowodzi, tak? Dowozi, dowozi. Yy, też wiesz, ciężko jest, niestety ciężko jest policzyć, to jest też ciekawe, że ciężko jest policzyć, yy, tak jakby tak mówię, konwersję z tego, bo trzeba by być dosyć, yy, no, y, y, y, y, trzeba by być, moim zdaniem, nie fair wobec użytkowników, byłoby wrzucanie tu na przykład linków z, z zaszytymi tymi znacznikami do Google Analyticsa, żeby jeszcze, na no, hama mierzyć po prostu, ile osób kliknęło i ile osób z tego kupiło, no, bo to już jest takie niezbyt, niezbyt moim zdaniem no, fajne. sobie zrobili z zrobili fair z klasa no, nie wiem, to Ale też dlaczego? Dlaczego badanie tego, co ludzie robią? No ale wiesz, no znaczy to trzeba jakoś fajnie zrobić. Tak jak mówił Dawid, to trzeba zrobić fajny skracacz, który to rzeczywiście... No, bardzo polecam dla naszych słuchaczy, jeżeli chcecie używać skracaczy do mierzenia, trakowania contentu, szczególnie jeśli chcecie mieć różne linki do tego, same, do tego samego URL-a, to nie korzystajcie z takich narzędzi jak Bit.ly, nie korzystajcie z innych takich darmowych narzędzi, użycacie z innego darmowego narzędzia, ale instalowalnego na swój serwer nazywa się yours, yours url, jakoś tak i on pozwala, super rzeczy robić on pozwala po pierwsze robić ileś linków różnych do jednego linka dzięki temu ja mogę tego samego linka dać do, do postów o różnych treściach mierze, które się lepiej klikają. Mm -hmm. mogę edytować link w linkach, które już poszły gdzieś tam w świat to są dwa super feature'y jeśli chodzi o bit.ly nawet w płatnym koncie jest coś takiego, że wszystko ci się merdzuje. To naprawdę nie no, ale wiki zostało właśnie kompletnie popsuć. To też prawo. To jest prawo. zostało zupełnie za narzędziem. Teraz, żeby zrobić zwykły short tak jakby po prostu musisz cztery razy kliknąć. Tak, mm. pamiętam. Nie, nie, nie wiem, po co wprowadzili jeszcze opcję Discover Links. Przecież to nie ma być mm. Discover Links. No, nie, to Nie, nie miejsce, to... gdzie się wchodzi, skraca i wychodzi. Zrobili z tego po prostu agregator tak jak Delicious czy, czy jakieś tam inne. Mm. A z, to... też w swoim rogu, się zastanawiam, czy Facebook kiedyś wprowadzi A-B testing postów. To by było całkiem fajne, można wrzucić, że można wrzucić post w dwóch, w dwóch wersjach tekstowych mm. i sprawdzić, która, która działa. Ja korzystam z tego w programach newsletterowych, to jest naprawdę fajne, że przed wysyła się newsletter mm -hmm. do. Jak się wysyła, do tysiąca osób, to na początku się go wysyła do stu w dwóch, w dwóch mm -hmm. wersjach tekstowych i potem się patrzy, które, która lepiej zadziałała, gdzie jest lepsza konwersja i wysyła się kolejny. Nie mówiąc o tym, że optymalizator z prawdziwego zdarzenia w Facebooka co też by się nie obraził zupełnie. To taki, na który ma wpływ i taki, o który wyniki widzę. Mhm. A Oni tak mówią, nie, ale teraz magicznie wszystko zrobimy, ale jakby... Skaczemy z tematu na temat, hmm. ale ten cały FB Power, to się nazywa? Ten taki... Um, Power, Editor. Power Editor. Power Editor, czyli um, tak. możliwość kupienia i zarządzania reklamą na Facebooku, ale nie z Facebooka, tylko z poziomu aplikacji na Chroma. Um, ma więcej funkcji, więcej nowości tak, tam jest niż... Tam jest, tam jest to targetowanie na urządzenia, którego, na przykład. którego nie ma. A z nowości tych, o których mieliśmy powiedzieć, jeszcze jedna jest interesująca. To jak zrobiono możliwość edycji e, własnych komentarzy. Do tej pory możliwość wyedytowania komentarza dotyczyła tylko ostatniego komentarza w wątku. Nie można było wrócić do wcześniejszych i wyedytować. Pozwolono na to, ale wtedy komentarz jest oznaczony jako wyedytowany mhm. i pozwala zobaczyć historię wszystkich zmian, jakich już wszystko nich dodał. Więc jeżeli zrobiłeś ortografa, a później go poprawiłeś, to wszyscy i tak będą wiedzieć, czy na pewno wyrozumieły <trych> Albo już próbujesz się zatalić. No i like o wbudowany w Open Graph'a. O, to właśnie. Dosyć oczywiste, ja ale uważacie tak, bo wiele osób, które ym, nie będą musiały tego już pisać albo wklejać skądś tam. Myślę, że nie, nie inaczej, nie zacznijmy od początku, bo to jest dosyć prosty. To jest, to jest prosty, duży temat. Mała rzecz, ale tam to jest zaawansowana rzecz. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, o co chodzi. Do tej pory Like to był jedyny taki feature, który jakby nie był wbudowany w Open Graph. To było to była oprogramowała czynność, ale jakby to, że poza tym systemem. Jeżeli chciało się robić lubienie na zewnątrz, to trzeba było wykorzystywać styczkę Facebooka. Nie było po prostu możliwości obejścia tego. Dokładnie. A można było sobie tworzyć inne czynności, jak wow, jak ee, read, gotuje cukru, read tak? i robić swoje butony i tak dalej. Jak uważacie z waszej perspektywy, jak to wpłynie, bo ja może powiem od no siebie, jak ja, to, jak ja to widzę, dla mnie na przykład, ogromny plus dla Mobile'a. Do tej pory, jeżeli ktoś chciał przez Mobile'a dawać lubienie, to ile jest haków obejścia, jak powiększyć ci zlubię, to jest ładnie prostu się na telefonie komórkowym, mhm. wszystkie są beznadziejne i nie sprawdzają się na urządzeniach. Teraz możesz zrobić swojego butona w i będzie działać. I to jest dla mnie największa zmiana z takich praktycznych rzeczy. Nie, no to, znaczy, jeśli chodzi o z punktu widzenia deweloperów, to super, bo tak jak mówisz, tak jakby dużo aplikacji tworzyło własne czynności, które de facto były lajkiem, ale mhm. nie, mogły, nie mogły go użyć. Ale ja tak jak no nie wiem, tak jak zwykle na pewno będzie to wykorzystywane też przez wiele osób, które robią spa, spammerskie strony i tak dalej. Ja ostatnio się złapałem też na jakąś stronę, gdzie kliknąłem w ogóle, chcąc odtworzyć wideo i mhm. oczywiście coś się mi się na ura wrzuciło, więc to jest zagrożenie. I do... ja byłem przekonany, że Facebook z lajka like nie, like nie wrzuci do Open Grafu, y, że to jednak będzie ich rzecz, no ale z jakiegoś powodu zdecydowali się na coś innego i zobaczymy. No mi się wydaje, że. <śmiech> ale to słuchajcie teraz. Czy to nie będzie, um, używając odpowiedniego słowa, konfundujące dla użytkownika? Bo to jest like, ale i nie like. No, ale... A jak się będą na przykład, y, pomiędzy różnymi aplikacjami będą się w takim razie mergować akcje aplikacji, które są sam, tym samym lajkiem, like basically? No to prawda. A czy ten, czyli jakby, jeżeli Spotify będzie miało lajka like i dla będzie miał lajka, like to będą w jednej grupie w Open Graphie na timeline'ie? Czy każda będzie w swoim lajku i teraz każdy lajk like będzie czym innym? No, nie mm -hmm. wiem, to nie będzie takie, wiesz, no, chodzi o to, że, że lajk like jest bardzo się... ważnym i trudnym do wyjaśnienia tak naprawdę y, urządzeniem w Facebooku, tak? I teraz, jeżeli jeszcze bardziej skomplikujemy sytuację i lajk like będzie, wiesz, robił rzeczy, które wcześniej nie robił, mm -hmm. no to, to moim zdaniem dla użytkowników może być trochę niejasne. Chyba, że by kazali wszystkim przychodzić na lajki i to jest jedyne open grafowe no. czynność i to koniec. Ale też to jest, nie ja też trochę tego nie rozumiem, bo tak na sprawy, jeżeli Facebookowi powinno zależeć na tym, żeby te guziki, żeby, żeby lajkowanie odbywało się przez guziki like, bo oni wtedy mają statystyki wyświetleń, stron mają kupę rzeczy, które, których teraz nie będą mieli. Bo jeżeli gazeta.pl zrobi, pewnie zrobi, zrobi to bardzo dużo portali niedługo, żeby po prostu zrobi te lajki na open grafie, no to, to wtedy Facebook się pozbawia dużej ilości informacji, które dotychczas mieli. Pytanie, dlaczego? dlaczego tak? Dlaczego do tego dążę? Jest... No właśnie, A poza tym, to w takim razie już nie będziemy lajkować stron zewnętrznych? A to, a to z, podszy z podszywaniem, że ktoś zrobi guzik, tak, że z innym słowem, który de facto powoduje, że ktoś coś polubi? No, jest, jest trochę pytań, które. No właśnie, podtrzymanie. Widzicie co? Przede wszystkim wydaje mi się, że Facebook sobie w kolano, że piszeł lata temu, kiedy zmienił przycisk geekomę fan na like, To był błąd. Powinno być odróżnienie Dobra. między lubieniem różnych URL w internecie, a jednak dołączanie do społeczności. bo To są dwie różne rzeczy, po prostu. No, no to prawda. Może, a z drugiej strony, a z drugiej strony słowo fan stawiało ogromną barierę wobec tego, co, powinni, kto, co powinno mieć fanpage'a, a co nie powinno mieć. Mhm. Tak? To jest raz, dlatego że wiesz, ja teraz mogę zrobić stronę dla mojego bloga i czuję, nie czuję się z tym jakoś dziwnie, ale jakbym miał zrobić fanpage dla mojego bloga i dołączaliby do mnie fani, to jakby nie czuję się z tym komfortowo, bo to nie jest, jest mój fani. że no, Chyba jest tak, że bycie fanem to coś więcej niż lubienie tego, no więc właśnie. dla nich lepiej jednak prowadzić lubię to było, bo, bo to jest mniejsza bariera no, ale na Ale powiedz, powiedz mi jedno, że dlaczego właściwie tylko i wyłącznie fanpage'e budują wokół siebie społeczności, a nie strony www na przykład. Skoro tak naprawdę każdy lajk, like, bez względu na to, gdzie jest, jeżeli jest dobrze prowadzony tam oponografowo, to mhm. może mm, publikować do fanów tak. i, i tworzyć, czemu tego nie ma na to, czemu tego no, nie, to nie jest, używa. To jest, to jest niesamowite, to prawda. Ja już bardzo, znaczy bardzo. Jakiś czas temu się, y, mhm. temu bawiłem się tym i to naprawdę jest super rzecz, że można do wszystkich osób, które na, nie wiem, stronie naszej kawiarni polubią dany typ kawy wysłać wiadomość, że dzisiaj jest ona przeceniona, no i i to działa, i to, to działało, i można z tego korzystać. I jak to jest, że z tego co pamiętam, wtedy to technicznie nie było to takie proste do zrobienia. Trzeba było trochę się nagimnastykować, żeby to zrobić. Ale tak na dobrą sprawę też kiedyś te strony, których się jest administratorem, można było. strony obsługiwało się jak fanpage, a, tak naprawdę. I A, to do dzisiaj prostu, tak jest. No właśnie. Wiesz co Facebook prowadzi tą wtyczkę, która integruje WordPressa. za tak, niesamowite, co potrafi ta wtyczka. Wie, Maciek, słuchajcie, ma taki, taki swój serwis naszej firmy wyślij sms.pl, czy jaki to jest sms.pl i on tam po prostu mówi ludziom ile się płaci za dany numer SMS-a. i teraz zrobił coś takiego, że daje tą informację jeżeli ktoś polubi coś bo Facebook to taką wstyczkę, że za polubienie masz więcej treści no ja mówię że on to tak zrobił, że mu się nagle robi fanpage do każdego tylko pod automatycznie sam się zakłada to jest to, o czym mm -hmm. mówimy, nie? że te urlę... -e Bo tam przykład, to... przykład był taki, że wszystkie osoby, które zostały wspomniane, to będą jako męszyn jakby wypchnięte, kiedy publikujesz post. Też, jakby, ale ja bym mówiłem od punktu widzenia użytkownika. Nie? w ogóle bardzo dziwna sprawa z tym zakładaniem fanpage, nie wiem po co to jest. Czy fani wtedy tego fanpage'a nie widzą? Powinni go nie widzieć, no, ale nie? Ale w sercu to się pojawia. Ja na przykład, jak pamiętam, jak testowałem, to miałem zrobiłem testowy testową stronę tabliczka czekolady i teraz jak szukam czegoś na tab, to mi się pojawia cały czas w sercu te czekolady, jest jako strona, tak, z URL-em, jak wejdę na nią, to mogę ją edytować, a jak wejdzie ją osoba, która nie jest administratorem, to przechodzi na a stronę wu. internetową. No dokładnie. właśnie, to jest zajebiste. bo ja no tak, myśmy myśleli, co zrobić, żeby publiczną social desk'u był, był lepszy, w ogóle, ogóle potrzebno, tak. To ja wymyśliłem, żeby zrobić może postowanie po prostu z lajków. Nie są powiedzieć, ale jest tą to jest jakieś rozwiązanie tylko na Ja myślę, że to wszystko jest trochę związane z głębokim teraz, w tym momencie czasu przekonaniem, że WWW jest martwa. To mm -hmm. jest nieprawdziwe. Mm -hmm. Ale się jeszcze nie zorientowaliśmy i się za jakiś czas zorientujemy. Czytaliście ten artykuł o tym lekarzu, który nam powiedział o tym, kto zabija naprawdę na polskich drogach, do te kobiety? Mm -hmm. I artykuł czytałem o 6.30, był opublikowany tego dnia właśnie, 3,5 tysiąca lajków. E, pod koniec tego tak, było kilkanaście tysięcy fanów, tylko mm -hmm. 15 tysięcy lajków. To, to się rzadko zdarza, żeby jakikolwiek fanpage zgromadził tyle fanów. A tu jeden artykuł jest... Ale to mał linkbait na jak 150, więc... No ale ten, ten tekst, taka, konwencja, konwencja teraz przekrojowa. Ja też wczoraj widziałem, że... Teraz zobaczymy ile ma lajków, ale generalnie wczoraj też... Głoszaństwo e, no 20 tysięcy lajków. 20 tysięcy. Tak to tak. wyobraźcie sobie, że przekrój... Możesz sobie teraz postować 20 tysięcy tak, ludzi, którzy polubili daną treść konkretną. A Ile on ma? A ile przekrój ma fan... fanów na Fantair na Facebooku? przekrój. 39 tysięcy. Czyli o. Jest... przez tyle, ile przez 2,5 roku zebrał, to jednym artykułem zebrał tyle ludzi i mógł publikować tak. do tych ludzi, nie? To jest obozywanie... Jeżeli będzie druga część tego artykułu, mogą do nich, mogą tak. do nich się odezwać. pewnie tego nie zrobią. Mhm. Tudzież ta niezwykle graficzna konwencja może być stać się nagle Ale... bardziej modna w artykułach. Ale jest słuchajcie, ta powiem. grafika również sama wędrowała po internecie. Słuchajcie, jest problem, czy tak naprawdę teraz te lajki, które są w scenami W, czy też mają edge rank? Czy też jeżeli zapostujesz do ludzi, którzy lubią daną dany rodzaj czekolady czy kawy po miesiącu, czy w ogóle do, do której dotrze skoro bez miesiąc nic z nimi nie robiłeś? No to prawda. To jest pytanie. Bo to, to już się staje tak trudny ekosystem Generalnie Generalnie tak, tak zabiło, jak każda strona ma swój fanpage, no pomieszanie z pokątaniem. Trochę mogliby, mogliby tam... Ale to, po, to wszystko o to chodzi. Dlaczego już nie ma fanpage'a, są strony? to mhm. jest Internet nie wychodź stąd, na zewnątrz jest bardzo niebezpiecznie, mhm. to, o czym ostrzegamy Cię dosyć regularnie. Mhm. To jest strona, tutaj Ci opowiedzą wszystko, nie idź tam, tam jest groźnie. No. Wiesz, tylko czekać aż, że jak będziesz na dowolną stronę przechodził z Facebooka, to na górze będziesz miał cały czas Rzucie, granatowy pasek. W, w, powiedzieli, że to był błąd, że tak się właśnie stało, ale przez chwilę tak było. No właśnie. Strona form.com nawet wyświetlała się jako niebezpieczna. No, ale ta sobie zostawiła na długo jeszcze. Proszę tak. Chodłe! A właśnie taki jeszcze ostatni akcent Facebooka na koniec tego tematu, tego bloku. Yy, słyszeliście o tym, że Facebook jest teraz drugą stroną w Polsce po Google? Znaczy jest o włos jeszcze, go napisali. Nie, już jest z bordu YouTube'a. Tak, ale mówię że jest o włos pod Google'em napisany. Nie, akurat tam jest duża różnica, 3, 3 miliony użytkowników w skali miesiąca. 70% zasięgu ma Facebook, Google ma 90. Więc to jeszcze jest spora różnica. To użytka. w takim razie ktoś przepisał headline tak, żeby wyglądał bardziej <śmiech> <śmiech> Nie, jest duża różnica, ale ja jestem w szoku. Ja tak wiecie co, My patrzymy trochę na to z, innego, z innej perspektywy, jesteśmy na Facebooku od lat. Ja znam ludzi, którzy już się męczą tym serwisem. Ale jednak ta naprawdę skali Polski, skali kraju, to jest serwis, który cały czas rośnie w siłę w tym kraju. To nie jest tak, że jest już jakby, nie wiem, kończy się, tak? I już, już się zaczyna nudzić. Chyba nie. Chyba w ogóle nie. No, sądząc po mega panelu. wręcz przeciwnie, bo idzie jak burza i, i tak jak mówisz, w ogóle czemu trochę brakuje, ale, ale jest nieźle. Nie, no. nie wiem, naprawdę. I co dalej? Otwieramy profile dla dzieciaków? Mark bardzo chce. Lubi o tym przecież. Na A ten tak, programy. zrobimy zabezpieczenia, trzeba będzie coś tam, tak. A później? Marsjanie. Na no bo dzieciaki akurat jest... Duży udział tych dzieciaków pozostałeś z internetu. porównaniu do starszych rów Dobry konsek, nie? Znaczy, moim zdaniem ten konsek jest regularnie konsumowany już teraz, bo widzę... Zdjęcia użytkowników na fanpage'ach, na przykład. I no nie mają czasu. Proponuję, żebyśmy założyli na ten temat y, konwersacji w branchu. Właśnie. <grym> Zaprosimy się wszyscy nawzajem i pogadamy. Co to jest ten braut? Michał, Kamil. Odpaliło, odpaliło się takie coś. E, trudno powiedzieć dokładnie, co to jest. E, Branch to jest taki system konwersacyjny, który, żeby uczestniczyć w danej konwersacji. Wymaga, żeby był w, łańcusku, w łańcuszku zaproszeń, które do tego doprowadzą. Czyli mamy osobę, która otwiera konwersację na konkretny temat i zaprasza użytkowników, których chce, żeby z nim na ten temat dyskutowali. Oni później też mogą zaprosić, ale prawdopodobnie obstawiam, niestety nie zostaliśmy zaproszeni, ale prawdopodobnie założyciel ma pewne administracyjne uprawnienia czy możliwości, tak? Czyli mamy. Powiedziałbym, że to jest trochę takie, jakbyśmy wymyślili fora internetowe w epoce po Twitterze, trochę bym tak to powiedział, mm -hmm. że teraz zamiast tematu na forach będziemy mieli w branżu takie wąskie, zamknięte dyskusje, co moim zdaniem może się przydać wiecie komu. Można będzie robić na przykład na stronach dzienników takie edytorskie dyskusje pod tematem. Po moim zdaniem jest fajne wykorzystanie. Bo wtedy zapraszam tylko dziennikarzy, na przykład, których ja mam ochotę i mam taki zamknięte, kontrolowane, co stare media bardzo lubią, środowisko, w którym się ta dyskusja odbywa. Inni mówią, że to nie demokratyczne przeciwko ideom internetu itd. i tak dalej. Nie trochę tak, bo jak ktoś mówi głupoty, to nikt nie może przerwać, ale e, ciekawe urządzenie. My, to się trochę wpisuje, ten tre, trend, jak to nie wiem po, po angielsku jest to curated, wszyscy mm -hmm. mówią teraz, że wszystko jest curated, że e, jest curated. kluby zakupowe są curated, że Fabcom jest curated marketplace, wszystko jest curated i tak mm -hmm. naprawdę to jest centralnie, to są curated conversations. Showroom no. mm -hmm. no, e, jest curated na stronie. Wszystko jest curated, no dokładnie, ale właśnie to jest, no nie wiem, mi się, to jest też trochę, trochę coś takiego, że nie wiem, tak jakby było odejście od tego, że ludzie decydują swoimi głosami, tak? Tak jak, nie wiem, na Stack Overflow albo gdziekolwiek myśli, że dana odpowiedź jest najbardziej, tak naprawdę najbardziej hmm. e, wartościowa, mimo że wygłosi, że odpowiedział jakiś nieznają, nieznany gość, to tutaj jest odwrotnie, że my decydujemy o tym, kto ma szansę najlepiej się o tym powiedzieć, nawet nie wiedząc jeszcze, że co on powie, tak? Tak, ale ja myślę, że tutaj gra też to, taki ludzki bardzo czynnik, że je, jak jest mało ludzi, to łatwiej mi jest im zaufać któremuś z nich. Tak? Jak mam bloga, na którym są, jest dwóch autorów, to łatwiej mi jest domyślić się, że to, co polecają, jest dobre, albo zaufać, że to jest dobre. Kiedy mam nieznany tłum ludzi, którzy głosują na to, że nowa piosenka Britney Spears jest super, to wtedy moje zaufanie co do tej grupy i jej mądrości spada, ponieważ są pewne nurty, które pchają większość, w jakimś kierunku i czasami to może Fab.com mógłby nie wyglądać najlepiej, gdyby tłum zdecydował o tym no, czas. To, to prawda. Mhm. Nie no, to się sprawdza zdecydowanie w niektórych przypadkach. No i to jest, tutaj też no, to jest, jeżeli tutaj z tego, co widzieliśmy, to na razie jest dużo, właśnie głównie są rozmowy o startupach, o, o tematyce geekowskiej, no i to jest Fajne, że można, że, że tam się wypowiadają ludzie, których znamy na co dzień z podcastów, z blogów i tak dalej. I nagle wszyscy w jednym, mm -hmm. jednym poście zaczynają się wypowiadać mm -hmm. na jeden temat, jest to fajnie się to czyta. I to jest fajne, coś znowu nowego. Mówiło się, że kurat to jest jakby zupełnie nowy mechanizm. i To jest też taki trochę nowy mechanizm, nie? że to jest coś, coś po prostu innego. Ja bym powiedział, że ten mechanizm takiego ograniczania dostępu jest to jest moim zdaniem bardziej podobny do tego jak się to robi w radio albo w telewizji wręcz, mm -hmm. to jest bardzo twarda ręka, mm -hmm. tak? bo mamy producenta programu, który wybiera jakich trzech gości zapraszam do studia i inni i won, tak? więc to jest taka ciężką ręką mm -hmm. robiona curation. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że nie, nie trafili chyba z nazwą, bo jak ile raz słyszałem o tym branchu, cały raz myślę o branch out, tak. który mm -hmm. jest apką na fejsa, i tak. tylko apką... Ale fajna, no branch com. Nie powiem, nie, nie pogardziłbym taką domenę. Nie no, pasuje do tego serwisu, ale muszę troszeczkę niestety hmm. chyba wypłynąć bardziej, bo i tak póki co so branch out jest bardziej popularny dla mnie hmm. nadal. Prawda. Hmm. No i na koniec zostawiliśmy sobie wisienkę na torcie, czyli e, przedsięwzięcie w Krakowie o startupach. Nie znam ze wszystkich tutaj. No tylko o nich czytam. No, coś tam mówię, coś tam było. No, to nie mówię. Otóż Gamma Rebels z oficjalnie przystępowanym logo Google, będzie robiła program akceleracyjny dla startupów w Polsce. W Kraków dlatego, że tam mamy te zasoby inżynierskie Google prawdopodobnie. Z tak. których, kiedy wiedziałem, jest udoskonalany i wymyślone zostało Google TV. Jestem bardzo dumny, to nasi krakowscy inżynierzy. Nie wiem, jak jest tam... Myślę, że sporo, myślę, że sporo no. absolwentów UJ-u no, no. UJ pracuje nad rzeczami. No dobrze. Wykorzystamy. No, generalnie jest tak, że jak na przykład na, na tym na ostatnim Bitspiration też była taka długa dyskusja, czy w ogóle akceleratory i inkubatory startupów w ogóle mają sens? Bo jest okay. dużo głosów, że tak naprawdę jedynym inkubatorem, który, ma, który, który działa dobrze jest Y Combinator, a poza tym to są często e, albo firmy, które chcą zarobić de facto na startupach, które, inkubują, które sami inkubują i oni dostarczają Ci te usługi dodatkowe, jak księgowość, coś, ale tak na dobrą sprawę, jakbyś sam sobie poszukał biura i tego, to, to nie wyszedłbyś na tym stratnie, a miałbyś jednak wszystko, wszystko zrobione tak, jak Ty chcesz. No i jest sporo głosów, że, że, no, że te inkubatory nie, nie do końca się sprawdzają tak, jak się tak jak się powinny sprawdzać, ale z drugiej strony, kurczę, no jeżeli mamy, mamy fajny pomysł i jesteśmy w stanie e, jesteśmy w stanie go zrealizować słuchając głosów, pomocy od gości, którzy, którzy robią takie Aha. rzeczy jak Google TV, no to myślę, że szczególnie w naszym kraju coś takiego jest bardzo potrzebne. Mamy świet, świetnych programistów, świetnych ludzi z pomysłami, ale trochę brakuje tego ekosystemu Aha. jeszcze i tych tak jakby no, wiecie, o co chodzi. No, tak, jakich... ale wiesz co, I w Stanach podnosi się taki coraz większy głos, że jakość takiego inkubatora i, i, war i jego wartość zależy praktycznie w całości. I mówią to ludzie, którzy mm -hmm. wyszli z White i podobnych, zależy od jakości tego bootcampu, który zostanie przygotowany dla nich. Bo pieniądze to tam, no, jakiś mm -hmm. się zawsze z, na początek znajdzie, tak? I, ten, I to jest chyba ta pułapka, że Czasami za bardzo skupiamy się przy takich y, y, programach na tym, że ktoś stanie właśnie księgowego, mm. komputer, komórkę. A za mało się mówi o tym, że powinni tutaj, nie wiem, z Doliny Krzemowej albo właśnie z Google, moim zdaniem mogą jedno czy drugie powiedzieć na ten temat, przyjechać i powiedzieć, ci, jak ty masz to później robić i cały czas to robić i od czego tak. masz zacząć i gdzie błądzisz i dlaczego. Nie wiem, no bo... I, Pieniądze przyjdą przez 6 miesięcy, już nie, no, nie, nie powinien iść do inkubatora ale po pieniądze, tak? Tylko po Dlatego po tutaj. Fajne jest to, że nie tylko logo Google się pojawia, ale pojawia się mentoring ze strony mm -hmm. Google'a. Ta firma jest na tym etapie zlepkiem startupów, które w pewnym momencie wystrzeliły i zostały sprzedane Google'owi, i takich ludzi pracuje tam mnóstwo. Więc ja myślę, że to jest siła, ale oczywiście przyszłość pokaże, jak, to, jak bardzo jest to przydatne czy skuteczne. Ale też od, od jakiegoś czasu na przykład działa Huge Thing w Poznaniu no i chyba to Speed Up i ja mam głosy z wewnątrz, bo znam tam kilka osób, które tam są, że jest naprawdę super. Niedługo będą mieli dzień z inwestorami, którzy przyjadą z całej Europy posłuchać o ich projektach, także dzieje się. No generalnie, jeżeli ktoś chce w Polsce zrobić, zrobi, zacząć robić startup, to jeżeli poszuka i jest w stanie się przeprowadzić do innego miasta, mm. bo nie zawsze to będzie w jego mieście, to jest w stanie znaleźć coś, coś ciekawego. Chociaż y, myślę, że nawet próba zmierzenia się z rzeczywistością w jej całości też może być cenna. Bo nawet jak się przewrócisz, to możesz iść do startupa i powiedzieć, że no nie da się, muszę, potrzebuję pomocy, coś źle poszło, tak? Ale jednak uważam, że prawdziwa księgowa i prawdziwe problemy zamiast tych zasymulowanych też mają ja, jasne, znaczenie. Jasne, szczególnie, że u nas jest ich sporo, jak się. prowadzi firmy. ZUSy i tego rodzaju. Kłody pod nogi. No ja sobie dostaję jakiś spam, ale to jest spam, którego nie wyrzucam. A temat, temat spółek na Cyprze i zakładania tam działalności. Więc... No dobrze, słuchajcie, no chyba gładko nam poszło dzisiaj. A właśnie, na koniec, niespodzianka. niespodzianka. Zagadka miał, jak się nazywa połączenie Curation i E-Commerce? to. o tym? Nie. Commerce. nowy trend. It's official! It's official! Amerykanie są mistrzami w łączeniu dwóch słów, których się nie da połączyć. akurat Koreańczycy ale, ale to już zaczyna tam być tam ten te... słowa. Zaczyna być trending topic. Eee, no dobrze kochani, dziękujemy wam, wam za wasz czas. Widzimy się, słyszymy się właściwie eee, za jakiś czas, pewnie za dwa tygodnie albo tydzień. Dla Was, Dawid Pacha z agencji MITU. Dla Was zawsze. Dzień dobry z agencji SPOEM i social LPR. I Michał komentarz showroom. Dzięki.